Cześć! Oglądacie 314wo.pl. Bartek Staniszewski to ja. Pokazuję na tym kanale swoje perypetie związane z ważeniem piwa w domu. No i dzisiaj, dzisiaj bardzo długi dzień. Mamy 1 sierpnia 2020 roku. Bardzo długi dzień dlatego, że dzisiaj ważę jedno piwo, a do Przelania do butelek mam e, poprzednie. Nie, no, strasznie. Ostatnio mój. Nie wiem, mam deficyt e, czasu na, na takie rzeczy. E, o fermentacji już powiedziałem parę dni temu, a jeszcze do tej pory nie, nie przelałem do butelek. Zresztą e, heh, piwo już niemalże miesiąc e, jest w tym fermentorze. Dobra, ale, ale teraz film. E, Pierwszy film o, o ważeniu mojego 42 piwa, czyli to będzie receptura. No cóż, zapraszam do ekranu. Trochę tu będzie różnych takich skomplikowanych rzeczy, to jest między innymi, dlatego będzie drugi dzień, no ale cóż, zapraszam tutaj do ekranu. Tak, nazwałem roboczo IPA amarillo. Ale tutaj by się przydało coś w rodzaju, coś jakiegoś y, związane z dwójką, z zezem może, bo zez też się kojarzy z dwójką. Dlaczego? Dlatego, że generalnie dzisiaj uważę jedną bazę, a potem chciałbym y, zrobić dwa, dwa piwa z tego. Jeden to będzie y, nota IPA Amarillo, a drugi to będzie IPA Cascade. Y, niczym się nie różnią, poza tym, że innego chmielu będę używał do, do chmielenia. Dlatego procedura będzie wyglądała tak, że robię bazę całkowicie niechmielową, dzielę ją na pół i najpierw gotuję jedną część z całym tym chmieleniem jednym chmielem, a potem drugą część z całym chmieleniem drugim chmielem. I w ten sposób będę miał dwa single hopy. Takie, no zakładam, że, on, że to będą takie porządne, takie American IPA z chmieleniem na zimno i tak dalej. Chmiel Amarillo będzie w jednym, w drugim będzie Cascade. Cóż, jak ostatnio się zastanawiałem nad tym, jak zwykle mogę powiedzieć, prosty zasyp, no bo właściwie jeden, jeden słód, Viking Pale Ale. Ja tutaj ten słód, ja tutaj ten w tych recepturach obu zakładam warkę, a nie 12 litrów. Ok, 12 litrów. No czyli muszę zrobić tak naprawdę warkę na 24 litry. Zobaczymy, czy mi się to uda. 6 kg słodu Pale Ale i to będzie całość, jeśli chodzi o zacieranie. A właśnie, a propos wracając do, te, do tego tematu, związanego z prostotą tych piw, które ważę, z jednej strony mam taki jakby wyrzut sumienia: dlaczego to nie są risy? Dlaczego to nie są jakieś takie <śmiech> wynalazki? Ale tak naprawdę, sam się zastanów nad tym, co lubisz pić. Co w większości pijesz? No ja po prostu wolę pić piwa takie proste, takie właśnie stoł, ipa, jakiś może pils, no, którego teraz nie mam, ale może sobie uważę niedługo. Ale ris też będzie, dlatego że to piwo będzie w ogóle nietypowo, bo ja je będę, o nawet nie, dodałem tutaj drożdży, będę je fermentował, od razu dodam tutaj drożdże. fermentu mobile irlandzkiej ciemności, czyli tym, co mam z poprzedniego piwa. No kto mi zabroni? Nie, jest to, nie są to drożdże do... do jasnych piw. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przecież to nie jest nic... Yy... No to cukier zjedzą. No i dobrze. I czego my możemy się, czego można się spodziewać po takim po takim piwie? Około 13,5 Plato. goryczka w, przy, przy chmieleniu Cascade'em 46, przy chmieleniu Amarillo 65. jasne 9,6 ABC to Trudno się spodziewać czegoś innego skoro tylko chmiel pale ale No twój nie chmiel tylko słod pale ale I y, alkohol y, 5,8 y... Stosunek y, goryczki do do przepraszam komar Kurde straszne komary są ostatnie nie? O! Nie, nie, nie trafiłem Poleciał, ale jeszcze go upoluję w stosunek goryczki do gęstości w tym Cascade 0.83, Amarillo 1.18, co tu jeszcze mamy z ciekawych rzeczy? No to wszystko, to wszystko, to wszystko co, tutaj, co tutaj można powiedzieć ciekawego. Aha, zacieranie. Zacieranie, nie, nie tu kliknąłem, zacieranie znowu na wytrawnie, czyli 64, 64 stopnie. Główna część i potem 75 ten mashout. W obu tak samo będzie, fermentacja dwu, dwu, dwuetapowa, nie, nigdy nie przywiązuje wagi tutaj do tych terminów, ponieważ takich nie dotrzymuje. Myślę, że tutaj tą temperaturę też troszkę inaczej, Tyl, tylko że ona nie wpływa tutaj, te zmiany nie wpływają na, na recepturę, no, to są tylko takie, takie dzienniki, więc ja może je potem uzupełnię, ale na razie nie jest to istotne. W każdym razie na pewno będzie fermentacja cicha, ponieważ będę chmielił na zimno. No i cóż, no i to koniec. Koniec filmu o nagazowanie, Nagazowanie planuję, że będzie jednak porządne, takie nie wiem, powyżej dwóch na pewno. Trochę się boję, nie lubię przegazowanych piw. Nawet nie tyle przegazowanych, bo tutaj bo tutaj będzie pasowało wysokie nagazowanie, tylko nie chcę, żeby mi się wypieniało. No, po prostu ten gashing jest wkurzający, bo potem... No to słabo wygląda, nieestetycznie, a poza tym jest też nieciekawe to, że trzeba stać i tak dolewać, bo sama piana wylatuje. Dobra, czas się brać do roboty, bo to będzie naprawdę długi dzień. Ten film się kończy, ponieważ to była receptura, ja zapraszam do kolejnych odcinków. Oglądałeś 3.14.wo.pl. 3.14 to jest rebus yy, dla inteligentnych. Yy, ja nazywam się Bartek Staniszewski. Do zobaczenia, cześć, do usłyszenia, cześć. Oglądaj, czytaj, na razie.